Psalm 148 Alleluja! Chwalcie Pana z niebios. Chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego. Chwalcie Go wszystkie zastępy Jego. Chwalcie Go słońce i księżycu. Chwalcie Go gwiazdy świecące. Chwalcie Go najwyższe niebiosa, i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne. Ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu, i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate. Czytając do tego miejsca moglibyśmy zastanawiać, czy psalmista tutaj próbuje przemawiać do tej nierozumnej natury? Czy jego głos jest w stanie sięgnąć gwiazdy na niebie i najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami? Tak naprawdę myślę, że to, co stanowi pierwszą część tego psalmu, jest preludium do tego, co następuje. Tak naprawdę nie trzeba wzywać ptaków, ani drzew, ani pagórków, ani Aniołów na wysokościach do chwalenia Boga, dlatego, że one nieustannie Go chwalą. Tak jak tutaj mówi wiersz ósmy, gdzie psalmista zwraca się do gwałtownego wiatru, co pełnisz jego rozkaz. Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz. To znaczy, że wiatr wykonuje Zadanie, do którego został stworzony. Bóg uczynił wiatr i nadał mu pewne cechy. Rozkazał mu, by wiał po tej ziemi. I, I z tego, co naukowcy mówią, gdyby nie było wiatru na ziemi, to nie byłoby w ogóle życia na ziemi. Chociaż czasami zrywa nam z głowy czapki, chociaż czasami wygina nasze płoty, i robi inne poważne szkody, daleko poważniejsze od zerwania nam czapek z głów, to jednak Bóg ustanowił wiatr na ziemi i sprawia, że te ogromne masy powietrza przemieszczają się z jednego miejsca na drugie. Chmury z nad oceanów przenoszą się nad kontynenty. I śnieg. I grad. To wszystko, co jest uczynione przez Boga z jakimś Bożym zamysłem, aby ta ziemia mogła istnieć. Taki i drzewa. Przez samoistnienie i spełnianie tego celu, dla którego zostało stworzone, chwali Boga. Dlatego, że świadczy o tym, który nadał temu życie i w ten sposób go chwali, w ten sposób go wywyższa. Pokazuje nam geniusz i wspaniałość, i mądrość Boga, który to wszystko uczynił i nadał temu harmoniczne istnienie. Ludziom czasami się wydaje, że mogą pozbyć się jakiegoś gatunku zwierząt. A dopiero z czasem, z perspektywy, jak już tam gdzieś na jakimś terenie wyplenią jakieś zwierzęta, okazuje się, że od tych zwierząt zależało coś jeszcze innego, od tamtego zależało coś jeszcze innego. Jak zabili, to jedno paskudztwo, wydawało się, to też zabili to inne, którego nie chcieli zabijać. Bo tamto drugie się żywiło tym paskustwem, którego oni chcieli się pozbyć. I okazuje się, że to wszystko ma sens. To robactwo, które nas otacza, nie, nie jest tutaj dziełem diabła, jak kiedyś myślałem, że Pan Bóg stworzył dobrą pszczółkę, a diabeł wstrętną muchę, która roznosi zarazki. Dlatego dręczyłem muchy. Ot, i ludzka głupota. Nie. Nawet te wstrętne muchy, nawet te okropne pająki, ich istnienie ma sens. Bóg to wszystko w jakimś celu uczynił. I przez swoje istnienie, i przez te pająki, które pletą te swoje pajęczyny, tam, gdzie trzeba i tam, gdzie nam się wydaje, że nie trzeba, one wypełniają zamysł Boga, który je uczynił. I w ten sposób go chwalą, w ten sposób świadczą o jego geniuszu, o jego wspaniałości, o jego wielkości. I kiedy psalmista mówi chwalcie, chwalcie, chwalcie, chwalcie do tych wszystkich stworzeń, wydaje mi się nie tyle wzywa ich, jakoby one nie chwaliły, ale raczej zachęca je, aby to czyniły, abyśmy my patrząc na nie też do czegoś zostali zachęceni. I w następnych wierszach zwraca się do ludzi różnego stanu, do tych wysokich i do tych niskich. Do tych, którzy mają już siwą brodę i siwe włosy, albo już im wypadły wszystkie włosy. I do tych, którzy jeszcze dopiero co niedawno nauczyli się mówić. Królowie ziemscy i wszystkie narody, wszystkie narody. Wiecie, że to był czas, kiedy właściwie jeden naród tylko posiadał objawienie prawdziwego Boga. Szczególne objawienie. A jednak psalmista pełen ducha wie, że Bóg jest Bogiem wszystkich narodów. I że Bóg szuka chwalców na całej ziemi. I wiemy, że i tamtych czasach byli tacy z dalekich ziem, którym Bóg się objawił. Którzy chociaż nie mieli takiego szczególnego objawienia jak Izrael, to jednak znali prawdziwego Boga. Dlatego psalmista wzywa wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi niech chwalą imię Pana. Czy możemy gdzieś odnaleźć się w tej grupie? Czy może jeszcze trzeba wymieniać dalej? Bracia i siostry, jesteśmy tutaj dzisiaj, aby oddać chwałę temu, który jest godzien chwały. Jak dalej mówi ten psalm, samo imię Jego jest zniosłe. Imię jest odzwierciedleniem charakteru osoby. Imię Jahwe, to imię, które dominowało w Starym Testamencie, wyraża wieczne istnienie Boga i niezależność Boga od czegokolwiek. On jest tym, który jest. On jest istniejący sam w sobie. Ten, który ma istnienie sam w sobie. Wszystko inne jest zależne. Wszystko inne zostało stworzone. Wszystko inne otrzymało życie. Ale On jest tym, który ma życie sam w sobie. Któremu nikt tego życia nie dał. On jest jedynie jedyną istotą, która istnieje i ma istnienie sama w sobie. Jest niezależna od niczego z zewnątrz. Samo imię Boga już jest wzniosło. Opisuje istotę, która nie ma sobie równej. Nie ma drugiego takiego jak On. Wszystko inne jest stworzone i zależne. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Chociaż stworzenie w swym skażeniu nie oddaje piękna Bożej chwały, tak jak kiedyś oddawało, gdy nie było skażone. Kiedy nie było grzechu na tej ziemi, kiedy nie było śmierci na tej ziemi. Kiedy czytamy, wszystko było dobre, to jednak mimo skażenia czytamy, że wielkość Boga Jego bóstwo mogą być oglądane i poznane od założenia świata. ale Jego chwała też jest i w niebie, i nad niebem. Tam, gdzie aniołowie i serafowie dzień i noc wołają święty, święty, święty. Zakrywają swe anielskie twarze, nie, nie, nie mając odwagi i śmiałości, by patrzeć na Boże oblicze pełne chwały. Jego chwała jest tutaj na ziemi, tak ukryta, tak niedoskonała, ale jest i możemy ją dostrzec w tym właśnie stworzeniu, w tym, co oglądamy wokół siebie. Jesteś na ziemi, jesteś na niebie. Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym Jego, Synom Izraela, ludu Mu bliskiego. Aleluja. Zwróćcie uwagę, jak, jaki zwrot następuje na końcu tego psalmu. Do tej pory psalmista wzywał wszystkich, całe stworzenie i wszystkich ludzi, wysokich i niskich, do tego, by oddali chwałę Bogu, którego samo imię jest zniosłe. Ale tutaj Kończąc ten psalm, zwraca jakby tą chwałę w innym kierunku. Nie tam, gdzie byśmy uważali, że chwała winna być kierowana. Mówi, chwała wszystkim wiernym Jego. Bóg powiedział z jednej strony, moją chwałą z nikim się nie podzielę, nie oddam mojej chwały drugiemu. Co oznacza, że nie powinniśmy czcić stworzenia tak, jak winniśmy czcić Stwórcę. Co oznacza, że nie ma żadnego obiektu, którym moglibyśmy postawić obok Boga i powiedzieć, to jest godne naszej chwały, to jest godne naszej czci, tak jak czcimy naszego Boga, mamy jeszcze inne obiekty naszej chwały. Bóg mówi, na coś takiego nie pozwolę. Tylko On jest godzien chwały. A jednak Bóg zamierza obdarzyć swoją chwałą tych, którzy są Mu wierni. To nie znaczy, że będziemy otoczeni chwałą stworzeń, że na, przed nami będą padać jak przed Bogiem. Ale chwała obejmuje tą, tą wspaniałość Boga, która jest w Nim. To, co właśnie oglądamy w Jego stworzeniu, to, co oglądamy w Jego dziełach, Jego moc, Jego mądrość, Jego wspaniałość. I Bóg w swej łaskawości zamierzył nas obdarzyć swoją chwałą. I wiemy, że na początku ludzie byli otoczeni Bożą chwałą. Dopiero grzech, jak list do Rzymian mówi, sprawił, żeśmy obdarci z Bożej chwały, że brak nam jest Bożej chwały. Tak? Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale Bożym zamysłem jest przywrócić swoich wiernych do chwały, obdarzyć ich na nowo tą czystością, tą świętością, tą mądrością, tymi przymiotami, których dzisiaj nam brak, które są zdeformowane przez grzech, z których dzisiaj jesteśmy obdarci stąd popełniamy błędy, stąd nawet nasze ciało świadczy o naszym, o naszym powolnym umieraniu. A jednak Bóg przeznaczył tych, którzy dzisiaj Go chwalą, tych, którzy dzisiaj Go wywyższają, tych, którzy dzisiaj się Nim radują, tych, którzy się dzisiaj Nim zachwycają do miejsca chwały, do miejsca, w którym już nie będzie śmierci, gdzie nie będzie starzenia, gdzie nie będzie tej całej naszej ludzkiej upadłości i tych wszystkich przywarów, które nam towarzyszą. To jest miejsce, do którego zdążamy, bracia, siostry. Jeśli dzisiaj, Jesteśmy w gronie Jego chwalców. Jeśli dzisiaj jesteśmy gotowi uniżyć się przed Nim, jeśli dzisiaj nie szukamy chwały na tej ziemi, ale szukamy chwały Tego, który nas powołał do swej chwały. Przyjdzie taki dzień, bracia, siostry. O cudny dzień. O cudny dzień kiedy staniemy przed Nim twarzą w twarz, kiedy oblecze nas swoją chwałę, kiedy czytamy, że zewleczemy z siebie to wszystko, co dzisiaj jest przyziemne. Zewleczemy z siebie ten stary nasz namiot, który z każdym dniem niszczeje i przeobleczemy się w nasze synostwo, które jest z nieba. Chwała Bogu! O niechaj nasze serca wypełni wdzięczność za to cudowne zbawienie, które Bóg nam zgotował, Bóg nam nie tylko objawił się w swoim stworzeniu, ale objawił nam się w swoim Synu, naszym Panu Jezusie Chrystusie. Mamy nie tylko świadectwo drzew i gór i ptaków i gwiazd, ale mamy świadectwo życia Bożego, które w nas tchnął przez swego świętego Ducha. Jakże mamy go nie chwalić? Jakże mamy go nie wielbić? Jakże mamy go nie wysławiać? Jakże mamy się nim nie radować? Chyba, żeśmy tego nie doświadczyli. Chyba, żeśmy nadal ślepi. O, niechaj Boży Duch dzisiaj ożywi nasze serca. Niechaj pomoże nam oglądać wspaniałość naszego Boga. Niechaj rozpali nasze uwielbienie. Niechaj każda pieśń, którą śpiewamy, niesie w sobie treść, której Bóg szuka. Niechaj nasze modlitwy nie będą pośpieszne. Niechaj nie będą nierozsądne. Ale ubierzmy w słowa dziękczynienie, uwielbienie, wdzięczność, która jest w naszych sercach. Powstańmy, proszę. Prawdziwie Święty Boże, Twoje imię jest cudowne na całej ziemi. Kiedy patrzymy na Niezliczone gwiazdy, dzisiaj dowiadujemy się o galaktykach, które, wobec których nasza jest maleńkim pyłem, prochem we wszechświecie, który uczyniłeś. To przerasta nasze zrozumienie, ogrom Twojej mocy, ogrom Twojej mądrości, w której to wszystko funkcjonuje, że to się nie rozbije, że to się nie zniszczy jedno z drugim. Te ogromne ciała niebieskie, które krążą w przestworzach z ogromną prędkością. Cała ziemia od najmniejszych bakterii, wirusów, istnień, pogromne po stworzenia zadziwia nas. Możemy w tym oglądać Twą chwałę, Twą wielkość, Twą mądrość. A nadal tak wielu pozostaje nieczułych, nadal tak wielu pozostaje ślepych. I my czasami, zagonieni za naszymi małymi sprawami, zatracamy sprzed oczu obraz Twojej wielkości, Twojej wspaniałości. I zamiast żyć dla Twej chwały... Zamiast służyć Tobie gorliwie, zamiast wychwalać Ciebie i wywyższać Ciebie, obieramy nasze drogi, stawiamy błędne kroki, motamy się i szamoczemy, zapominamy o tym dziele zbawienia, zapominamy o gromie Twojej miłości, którą okazałeś, przychodząc do nas, ofiarowując samego siebie za nasze grzechy, przebaczając nam nasze winy. Zmywając nas wszelki grzech i powołując nas do swej niebiańskiej chwały. Dziękujemy, że mamy ten czas łaski, że mamy kolejny dzień, by spotkać się, by sobie to przypomnieć, by wzajemnie zachęcić się do dobrego biegu, do wytrwałego biegu, do którego nas powołałeś. Dopomóż nam, kochany Panie. Dopomóż nam dobrze wykorzystać te parę chwil, których tutaj razem spędzimy. Dopomóż nam śpiewać te pieśni ze zrozumieniem, z sercem. Niech Twój Duch poprowadzi nas w modlitwie. Niech Twój Duch da nam zrozumienie Twego Słowa i łaskę, by się go trzymać, by je wykonywać, wypełnić Twą wolę posłusznie. Błogosław nasz wspólny czas przy stole, naszą społeczność, w której chcemy Ciebie uwielbić, w której chcemy, aby Twoje imię było wywyższone w naszych sercach. Oczekujemy na Ciebie, drogi Panie, na Twoje działanie, na Twoje łaskawe dzieło przemiany w każdym z nas. I prosimy też o to dla naszych braci i sióstr, gdziekolwiek się zgromadzają w Twym świętym imieniu, błogosław Twój Kościół. Prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.